Rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia minęła 16, jest 27 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Za zebrane przez łatwo ganga ćwierć miliarda można wybudować nowy ośrodek onkologiczny. Zawieszenie prawa do azylu i strefa buforowa pozwalają skutecznie walczyć z nielegalną migracją, podkreśla MSWiA. Napięcie w Stanach Zjednoczonych osiągnęło bezprecedensowy poziom oceniają po ataku w Waszyngtonie francuscy komentatorzy. Pierć miliarda złotych, które zebrał Łatwogang to kwota, za którą można od podstaw wybudować nowoczesny oddział onkologii i hematologii dziecięcej. I tak mówi rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Tomasz Szczepański. Jak podkreśla, choć pieniądze są w tym wszystkim ważne, to uwrażliwienie na sytuację dzieci z chorobą nowotwarową jest bezcenne. Zbiórka funduszy prowadzona przez influencera Piotra Łatwoganga-Garkowskiego online z kawalerki w Warszawie przyniosła ponad 257 milionów złotych. Podopieczni Fundacji Cancer Fighters, do której trafią środki, mówią, że to dla nich ogromne wsparcie. My jesteśmy dopiero od półtora miesiąca pod opieką Fundacji, no ale za każdym razem, jak się z czymś odezwę, to nie ma problemu, pomogą. Zachorowałem na chłoniakach oczkina w czwartym stadium. To jest właśnie też to, że no, choruję na to samo, co założyciel właśnie Cancer Fighters Mark Kopyś. Mierzyłem się na przykład ze silnym bólem pleców, utrzymującym się właśnie półtora miesiąca spędzącą skórą, objawami alergii. Fundacja Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę, na której będzie zamieszczać informacje o wydawaniu środków do akcji Łatwoganga. Wrócimy za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. MSWiA chce utrzymania czasowego zawieszenia prawa do azylu oraz strefy buforowej na granicy z Białorusią. Resort podkreśla, że narzędzia te pozwoliły na skuteczną walkę z nielegalną migracją. I dodaje, że Polska jest krajem o jednym z najwyższych poziomów deportacji nielegalnych migrantów w Europie. Minister Maciej Kierwiński zaznacza, że jesteśmy krajem gościnnym, ale nie tolerujemy osób, które tej gościnności nadużywają. Jeżeli któryś z naszych gości przebywający legalnie na terytorium Polski złamie prawo, to nie ma tutaj żadnej tolerancji i najczęściej zostaje mu wydane polecenie wyjazdu. Ten obowiązkowy powrót w 25 roku dotyczył prawie 15 tysięcy osób. To jest dwukrotnie więcej niż w 22 roku. Szef MSW podał, że w pierwszym kwartale tego roku nie odnotowano ani jednego skutecznego, nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Politycy komentują rosyjski ślad w sprawie zonda krypto. Według Gazety Wyborczej służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych, mafia tambowska. Dziennik pisze, że premier Donald Tusk mówiąc w Sejmie o rosyjskim wątku w aferze zonda krypto miał korzystać z tajnej notatki ABW. Tak o sprawie mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. To jest dobre pytanie do pana prezydenta Nawrockiego. Pan prezydent Nawrocki dobrze zna tę wiedzę, dlatego dziwię mu się bardzo, dlaczego dwa razy nie podpisał, zawetował tę ustawę. Myślę, że jeżeli kiedyś wypowstała komisja śledcza, to pan prezydent będzie miał wiele do opowiedzenia na tej komisji śledczej. Według Łukasza Osmaleka z Polski 2050 prokuratura musi zbadać związki polskich polityków z giełdą kryptowalut. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w Polsce mieli aktywnego polityka, który bierze udział w procesie legislacyjnym, między innymi związanym właśnie z zonda krypto, bo regulacja prawa, o którym rozmawialiśmy niedawno na Sejmie, to jest kwestia z tym związana i oni dostają przelewy od ządy krypto, która jest powiązana z rosyjską mafią. No, no coś tu nie gra ewidentnie. A premier Donald Tusk poinformował wczoraj że według HBW prezes zonda w Krell na przełomie października i listopada przelał pieniądze na konto dwóch fundacji związanych ze Zbigniewem Ziobrą i Przemysławem Wiperem. Przemoc w Stanach Zjednoczonych zagraża demokracji piszą francuskie media po próbie zamachu w Waszyngtonie nad sekwaną. Podkreśla się, że pod rządami Donalda Trumpa napięcie po drugiej stronie Atlantyku osiągnęło bezprecedensowy poziom. Prezydentura Donalda Trumpa może zapisać się w historii jako czas nieokiełznanej przemocy. Tak, atak podczas kolacji stowarzyszenia korespondentów Białego Domu komentuje lewicowy Lumanity. Liberation zauważa, że od pierwszej kadencji miliardera liczba ataków i gruźb ze wszystkich stron gwałtownie wzrosła. W ubiegłym roku doprowadziła. Zadziły one do śmierci kilku osób i poważnie zagrażają demokracji, podkreśla gazeta. Według niektórych francuskich obserwatorów Donald Trump ponosi częściową odpowiedzialność za obecną sytuację. Zdaniem Le Telegram polityczna nienawiść wobec prezydenta Trumpa osiągnęła w Ameryce poziom nienotowany od czasów rządów Richarda Nixona i wojny w Wietnamie. Gazeta uważa, że zjawisko to ogarnęło również Europę. Stefan Folzer, Polskie Radio Ratownicy Jurajskiej Grupy GOPR będą uczyć policjantów pierwszej pomocy. Przeszkolonych zostanie prawie 200 funkcjonariuszy. Nauczą się nie tylko podstawowych technik reanimacyjnych. Skupiamy się na tym, co policjant może spotkać na miejscu zdarzenia, więc bardzo mocno kładziemy nacisk na tak urazówkę, na krwotoki. Mamy na przykład fantomy, które bardzo dobrze odwzorowują sytuację realną. Fantomy kończyn, które mają rany cięte, utek postrzałowe. Więc to wszystko, co policjant może zobaczyć na miejscu zdarzenia. Naczelnik jurajskiej grupy Gopro, Robert Pilarczyk. W ramach pilotażu pierwsi policjanci z Myszkowa zawiercia i Dąbrowy Górniczej przeszli już kursy przygotowane przez Goprowców i ratowników medycznych z Sosnowca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio 24pl Teraz sport w trójce. Norbert Michalak. W Gliwicach mecz wagi ciężkiej. Na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Piast podejmie Arkę Gdynia. To zespoły, które są zagrożone spadkiem, mówi trener drużyny z Gliwic, Daniel Myśliwiec. Piłka to nie tylko liczbę, ale też duży ładunek emocji. Wiadomo, że to podnosi w jakimś sensie emocje, bo jak się patrzy na naszą sytuację, czyli moment, w którym jesteśmy na dole tabeli, to nikt nie patrzy na to, że przed nami jest pięć zespołów, do których mamy jeden punkt, ale myślę, że dlatego my jesteśmy w tej roli na poziomie profesjonalnym, żeby od, od takich rzeczy nie cedować swojej uwagi na emocjach, tylko cedować na robocie, którą mamy do wykonania. Początek meczu Piast Arka o 19.00. W tabeli prowadzi Lech Poznań, do którego trzy punkty traci drugi Górnik Zabrze, trzecia jest Jagiellonia Białystoka, czwarty Raków Częstochowa. To jeszcze jedna wiadomość, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę. Widzę Łódź, który walczy o utrzymanie, będzie musiał radzić sobie bez swojego lidera. Duńczyk Lukas Lerager w niedzielnym meczu z motorem Lublin doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa i czeka go wielomiesięczna rehabilitacja. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek Widzę zajmuje 15 miejsce w tabeli, choć po dzisiejszym meczu Piasta z Arką na pewno znowu będzie w strefie spadkowej. Dobre wieści napływają z obozu najlepszej polskiej tenisierii. Iga Świątek przekazała, że czuje się już lepiej po tym, jak z powodu wirusa skręczowała w meczu trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Wirus panujący w Madrycie zaatakował również inne, inne zawodniczki, m.in. Amerykankę Coco Goff, a wczoraj z turnieju wycofały się Rosjanka Ludmiła Samsonowa, a jeszcze wcześniej Amerykanka Madison Kiss. Świątek jednocześnie poinformowała, że planuje start w Rzymie na początku maja. W nocy od minus 4 do plus 4 stopni Celsjusza najcieplej będzie na południu wybrzeżu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie, zachmurzenie małe raczej, ale może popadać na północnym wschodzie a temperatura od 7 do 15 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc mobilowaną. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Sitany Sprinter. Więcej w salonach i na MercedesBenz.pl. Żegnamy reklamy. Krujka. Program Trzecí Polskiego Radia. Dzień dobry. 9 już prawie minut po 16. Zapraszamy do trójki. 27 kwietnia mamy. Wczoraj minęło 40 lat od katastrofalnej awarii w elektrowni w Czarnobylu. Ale w poniedziałek jeszcze chmury nie było, bo we wtorek rano dopiero był pierwszy komunikat. A skąd, pierwszy by a skąd, a skąd, a skąd by Bo pierwszy komunikat kiedy... był we wtorek. Ale, a, ale, nie, po, ale nie powiedziano, kiedy by było, by awaria była, tylko hmm. powiedziano, że była awaria. Ale, ale ma... widzi pan, tutaj w tym wszystkim to w ogóle coś nie gra. Bo czy to jest za wcześnie, czy za późno. Komunikat był dzisiaj. Klotki chodzą, że to było już w niedzielę. A naprawdę czy to w ogóle było... A jeżeli to jest rzecz poważna, to takie rzeczy to nie załatwia, że ktoś tam sąsiad powie sąsiadowi i sąsiad leci, prawda? Archiwalny reportaż o katastrofie usłyszą Państwo jutro, ale dziś w audycji popołudniowej rozmowa z Sergijem Myrnym, który w 1986 roku był jednym z wezwanych do likwidowania skutków katastrofy. Powiemy też o ponad 250 milionach złotych, które złożyły się na sukces zbiórki Fundacji Cancer Fighters. Ludzie się bawią, my się bawimy, pomagamy dzieciakom. Cudownie, Pięknie, już... naprawdę, wspaniały dzień. Powiemy co dalej z tymi pieniędzmi, które pomógł zebrać Łatwogang, bo wydanie ich na pewno będzie wyzwaniem. A w trójce teraz słuchamy Empire of the Sun. 10 minut po 16. A ja dorzucę jeszcze, że audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Agnieszka Łukasiewicz, przy telefonach czuwa Kuba Witkowski. No i dla państwa numer. Dwie dwójki, siedem trójek. Najpierw była piosenka, Dis na raka. Potem internetowy twórca Łatwogang obiecał słuchać jej non-stop przez 9 dni, to wszystko transmitować w sieci. i Miał nadzieję na zebranie przy okazji 500 tysięcy złotych dla młodych pacjentów, którymi opiekuje się fundacja Cancer Fighters. Efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Udało się zebrać rekordowe 250 milionów złotych ponad. Z takimi środkami do czynienia miała w naszym kraju tylko jedna fundacja. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przed fundacją Cancer Fighters wielkie wyzwanie, no i wielkie oczekiwania. Dziękujemy! Dziękujemy! Skandowały setki młodych osób pod blokiem, z którego nadawana była transmisja. Podziękowań jednak sam Piotr Kłatwogan przyjmować nie chciał. Nie skupiajmy się w ogóle na mnie. Ja jedynie co mam do powiedzenia, że super, ciężko się tym co zrobiliśmy. Tutaj w ogóle nie jestem żadną postacią. Zrobiliśmy piękną rzecz, czytaj ja, jako polacy. Tyle chyba większość rzeczy, które mogę do powiedzenia mam od siebie. Podczas dziewięciodniowej transmisji w małej, często dusznej kawalerce. Jest tam jak w saunie. Zebrano ponad 250 milionów złotych. Koniec streamu to nie koniec wsparcia. Podczas ostatnich dni i godzin transmisji przekazywano na licytacje wiele przedmiotów, chociażby piłkę z podpisem Igi Świątek. Teraz poczułem, że no muszę oddać jednak jeden z moich takich skarbów od Igi. Mam teraz takie płyty, które nie są w ogóle w sprzedaży i nie będą, bo były tylko wczoraj one sprzedaży i chciałem po prostu też oddać 10 takich płyt. Mówili Borys Szyc i raper Miu. Tak więc licznik wsparcia na rzecz dzieci chorych na raka się nie zatrzyma. Licytacje jednak jeszcze nie ruszyły. Ruszyły za to prace nad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 Rada przy fundacji już powstaje, w jej skład wejdą osoby z fundacji, osoby zaangażowane w zbiórkę oraz eksperci. Jednym z nich będzie onkolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, profesor Krzysztof Kałwak. Tych obszarów, gdzie trzeba pomóc jest bardzo dużo. Pierwsze, takie najbardziej bezpośrednie to jest wsparcie pacjentów, którym brakuje na dokończenie terapii, na rozpoczęcie terapii. Dwa, są potrzeby sprzętowe w różnych klinikach. Są potrzeby wsparcia rehabilitacji pacjentów, którzy zakończyli leczenie. Potrzeby są również jakieś infrastrukturalne, o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Rozmowy rozpoczną się już niedługo. Chyba to nastąpi po weekendzie majowym. jest ale będzie San Francisco. Cuda się zdarzają. Mamy tutaj naoczny dowód, który tak. wszyscy szcztamy tu cudu wy przed komputerami. my tutaj i każdy z nas po prostu Dziękuję. razem możemy się radować. Aby nie tracić każdej cennej sekundy, fundacja Cancer Fighters najszybciej jak to tylko będzie możliwe zakończy zbiórki prowadzone na rzecz swoich podopiecznych, zapowiedział prezes fundacji Marek Kopyść. Nasi podopieczni z całej Polski mogą się spodziewać, że ich pasek zbiórkowy zostanie wypełniony po 100%. To wsparcie, które będzie dla nich niesamowicie potrzebne.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 Myć się w twarz. Ciągle tutaj jestem się nigdzie nie wybieram Ciągle tutaj jestem Maja dawaj tego posera To twój ostatni krok udowodnię ci Słuchaj Raku dobrze, bo kończą ci się dni Atakujesz dzieci, to naprawdę wielki wstyd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 Posera. Przyczepiłeś się do małej mai, żywi się cudzymi marzeniami Przepraszam bardzo za język, ale chyba bardzo dawno ci nie najem. Mają, pójdziemy na manipedi, z nami sami na fani Kiedy ciągle tańczymy i ciągle się śmiejemy zaraz po tym jak cię głupku Baby, no. Zabrałeś mi tatę, potem zabrałeś mi dziadka Chciałeś zabrać mamę, ale nie da się wariatka Ten jak pisze mi lepsze, kastara słowa No bo nawet jak wygrywasz niebo zyskuje anioła to dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy Niczym są nie, że z oddziałów specjalnych Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki I rodzice Nie przegramy tej walki, mają ciągle Ciągle tutaj jestem BDS i maja mezzan. 20 po 16. Czy poszkodowani odzyskają choć część zainwestowanych na giełdzie Zonda Krypto pieniędzy? Wygląda na to, że może być trudno. Do prokuratury wciąż zgłaszają się nowe osoby. Jest ich tyle, że śledczy chcą je przesłuchiwać w całym kraju. Mowa o setkach, jeśli nie tysiącach rozczarowanych inwestorów pozbawionych milionów złotych. Swoich nagród przyznanych w kryptowalutach wciąż nie spieniężyli też olimpijczycy. Jakby tego było mało, pojawił się też wątek rosyjskiej mafii, która miałaby kontrolować giełdę Zonda Krypto. O tym Kuba Witkowski. Zwycięstwo jest... Mamy medal, Mamy, medal. MAMY MEDAL! A pieniędzy dla olimpijczyków z zonda krypto jak nie było, tak nie ma. Poszkodowani są m.in. panczeniści, w tym srebrny medalista Władimir Siemiruni. Sportowcy są rozczarowani, bo pieniądze z nagród miały pójść na zakup sprzętu. Mam nadzieję, że no, Polski Komitet Olimpijski zareaguje w inny sposób. Rafał Ślusarski, prezes klubu sportowego Pilica. I może znajdzie takie rozwiązania, jak znalazł dla zawodników z miejsc 4-8 i Damian Żurek te pieniądze otrzymał od PKOL-u poprzez jakiegoś innego sponsora. Poszkodowani olimpijczycy to jedno, drugie to rzesza zwykłych inwestorów, którzy w zonda krypto stracili miliony. Trwa w tej sprawie śledztwo, które prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Trwają czynności przeszukań oraz zabezpieczeń danych. Prokurator Michał Binkiewicz. Są one realizowane na terenie Śląska oraz innych części Polski. Jednocześnie prowadzone są też przesłuchania poszkodowanych. A ci niestety są też coraz częściej atakowani przez rzekome firmy oferujące pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Działania te mają na celu powtórne oszustwo. Żaden organ w chwili obecnej nie zwraca się i nie powinien się zwracać do pokrzywdzonych o to, by odzyskiwali te pieniądze. Śledczy nie mają więc łatwego zadania. Pojawił się też jeszcze jeden problem. Kontrolę nad spółką Zonda Krypto w 2018 roku mieli bowiem przejąć Rosjanie, powiązani z tak zwaną mafią tambowską, o czym pisze dziś Gazeta Wyborcza. Kryptowaluty są takim idealnym narzędziem do tego rodzaju operacji. Autor artykułu Wojciech Czuchnowski wypowiedział w TVP Info. Pytanie tylko na jaką skalę ta operacja przebiegała. No i pytanie jak ta konkretna sprawa generalnie wpłynie na wiarygodność rynku kryptowalut. Zdaniem profesora Krzysztofa Piecha, ekonomisty i eksperta do spraw tego rynku z uczelni łazarskiego, to tylko pogłębi stereotyp, że kryptowaluty równa się świat przestępczy a to przecież nieprawda. Szacuje się, że od pół procenta do dwóch procent środków, raczej w okolicach jednego procenta, to są, mówię o środkach ogółem w świecie krypto, to są środki pochodzące czy związane z przestępczością. Gdzie w systemie bankowym jest to już 5%. Niestety sytuacji w Polsce nie ułatwia brak regulacji rynku kryptoaktywów. Brak regulacji wywiera konsekwencje w zakresie prawa administracyjnego, no bo nie mamy nadzoru. W zakresie prawa cywilnego, ponieważ nie mamy stabilnej podstawy szczególnej dochodzenia roszczeń. Profesor Konrad Zacharzewski, prawnik z Akademii Leona Koźmińskiego. No, prawo karne sobie z tym może radzi troszeczkę lepiej ze względu na ogólną kwalifikację oszustwa. Rząd próbował uregulować kryptowaluty, ale ustawa została zawetowana przez prezydenta. Ten z kolei argumentował, że ustawa jest bublem prawnym, Przeregulowanym. A jeśli chodzi o muzykę, Free to Love, którą teraz mogą Państwo usłyszeć w programie trzecim, to nowe utwór Duran Duran razem z Nilem Rogersem Mogą Państwo też zagłosować na ten utwór na liście przebojów pierwsza trójka. To love, during run, Nail Rogers, Pieszenka Dnia w Trójce. Dla Państwa telefon, dwie dwójki, siedem Trójek, Kuba Witkowski przy słuchawce. Autopromocja. W klubie Trójki, audiodokumencie. Historia pewnej fabryki. Hotman uh, ma swoje miejsce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 skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl BMW. Radość z jazdy. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor mięsisty. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 19,99. Teraz aż 35% taniej. To tylko 12,99 za kilogram. A od środy ziemia uniwersalna 20 litrów. Cena regularna 6,99. 99. Teraz w promocji 3 opakowania plus dwa gratis. Produkt objęty limitem. Aldi, wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje? No to tak, mamy pendrive'y tak? i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły. Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz? Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Kaufland jest też, też w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek ćwiartka z kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 4,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę, a pieczarki 500 gramów 4,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy 29 kwietnia. Kaufland. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Daishman Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Daishman, wchodzisz i oszczędzasz. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to...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 Serwisu trójki Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy łatwo Gangowi za coś więcej niż stream, pisze w mediach społecznościowych Fundacja Cancer Fighters. Dzięki akcji Influencera dla chorych na raka dzieci zebrano ponad 257 milionów złotych. Fundacja podkreśla, że dla jej podopiecznych zebrana kwota to nie jest liczba, to szansa na leczenie, na powrót do normalnego życia, na przyszłość. Ale to także coś znacznie większego, realne wsparcie dla walki z nowotworem w całej Polsce. Izraelskie wojsko po raz kolejny zaatakowało Liban mimo uzgodnienia zawieszenia broni. Rzecznik Izraelskiej Armii poinformował, że ataki prowadzone są na infrastrukturę Hezbollahu na wschodzie i południu kraju. Według źródeł agencji Reutera naloty dotknęły także okolice miasta Nabihit, położonego w pobliżu granicy Libanu z Syrią. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem obowiązuje od 16 kwietnia. Komisja Europejska odradza rejs globalnej flotyli z pomocą humanitarną do strefy gazy. Rzeczniczka Komisji Ewa podkreśla, że jest to niebezpieczne dla jej uczestników. 65 jednostek Ruszyło wczoraj z przystania Augusta na Sycylii z zamiarem przełamania izraelskiej blokady i dostarczania pomocy humanitarnej. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami w 15 województwach. Wolne od alertów jest tylko województwo opolskie. Temperatura może spaść od minus 1 do minus 4 stopni, przy gruncie nawet do minus 6. Alerty obowiązują od 22 do 7 rano jutro, a pełny serwis trójki o 17. A teraz w trójce Ekonomia i Marek Klapa na początek ekonomii w trójce sprawdzimy maksymalne ceny paliw na jutro. Niestety będzie drożej niż dziś i będzie to podwyżka od 1 aż do 11 groszy za litr. We wtorek benzyna 95 będzie kosztować 6,21 zł, 98 6 ,72, a olej napędowy 7,12 Powód? Wzrost cen na rynku hurtowym. Tak wyjaśnia rzecznik ministra energii Grzegorz Łaguna. To oczywiście pochodna światowego kryzysu cen paliw, na którego przebieg nie mamy wpływu. Program CPN obowiązuje dalej. Przypomnijmy, obniż obniża on VAT i akcyzę oraz wprowadza mechanizm ceny maksymalnej na stacjach. Ceny ropy utrzymują się dziś od rana w okolicach od 100 do 102 dolarów za baryłkę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują fikcyjne programy emerytalne. Celem jest wyłudzenie pieniędzy od klientów ZUS. Rzeczniczka śląskiego ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że mechanizm jest prosty, ale dla tych, którzy wpadną w pułapkę, naprawdę bolesny. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa smsy z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniu o płatności. ZUS podkreśla, że elektronicznie lub sms-owo kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali właśnie ten sposób kontaktu. Warto ostrzegać seniorów przed możliwymi zagrożeniami i rozmawiać o różnych scenariuszach wykorzystywanych przez oszustów, którzy mogą podszywać się nie tylko pod ZUS, ale także pod Urząd Skarbowy, Policję, Bank czy Miejscowy Urząd Gminy. Po 16 latach przerwy w zakładach Bumar Łabędy wraca produkcja czołgów. To efekt umowy wykonawczej podpisanej z koreańską firmą Hyundai Rotem i polską grupą zbrojeniową. Zakład będzie produkował czołgi K2PL. Prezeska Bumar Łabędy Monika Kruczek podkreśla, że umowa obejmuje m.in. budowę pełnego zaplecza produkcyjnego. To porozumienie jest fundamentem budowy w Gliwicach kompleksowego zaplecza produkcyjnego, obsługowo-serwisowego, logistycznego oraz szkoleniowego chcemy zapewniać pełen cykl życia Czołgu K2. A wiceminister obrony narodowej Konrad Gołota powiedział, że projekt wzmocni polskie siły zbrojne. Dodał, że Polska planuje sprzedaż własnej wersji czołgu innym państwom. Chcemy, żeby więcej spółek z naszej grupy uczestniczało w polonizacji K2PL, żeby ten zakres polonizacji był bardzo szybko, coraz większy. Dodajmy, polska armia będzie pierwszym w Europie użytkownikiem koreańskich czołgów K2. O zakup tej konstrukcji zabiegał także Egipt. I jeszcze kursy walut. Za 1 euro płacimy w tej chwili. 4,25 zł. Dolar wyceniany jest na 3,62 Jutro raczej małe zachmurzenie. Na północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a temperatura wyniesie od 7 do 15 stopni Celsjusza, najcieplej na południu i zachodzie. 24 minuty do 17.00. Państwo dzwonią w sprawie 257 milionów zebranych przez ogromną ekipę, która zorganizowała się wokół BDS-a Łatwo Ganga i Cancer Fighters. Jak najbardziej szczytna, szczytna idea i szczytny cel, ale pokazuje słabość naszego państwa. Służba zdrowia chyli się, no wiadomo w którym kierunku, niestety takimi działaniami. A coś troszkę wiem, bo żona pracuje... W służbie zdrowia i ograniczane są liczby łóżek. Limity są wprowadzone, gdzie podobno miało nie być. Już nie wspomnę, wie pan, o telefonie od lekarza do każdego z pacjentów. Coś tu nie tak. Gdzieś ta kasa wszędzie ucieka, a ludzie są poszkodowani. I w jakim kierunku to zmierza? No złym. Dla państwa numer dwie dwójki, siedem trójek. polskiej z w pewnym mieście. Nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czysz kroki i boję, boję się, i boję, boję się, tak mało świateł i daleko do domu, kochanie nie wiem czy obejrzę twoją twarz, dziewczyna się przygląda. W Łodzi, czy w tym mieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i nie fajnie czujesz się, nie fajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest, wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest ten klej, popatrz, popatrz, popatrz sam, do 20 minut do godziny 17. Wracamy do streamu Influencera Łatwoganga i piosenki Ciągle tutaj jestem, Disu, raka. w wykonaniu 11-letniej Maji bydgoskiego rapera bds -a. Wracamy z pytaniem co ta zbiórka o nas mówi. Monika Gosławska. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. To Maja Mecan. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. Piosenkę zaczęła tworzyć no pani Ola z Przylądka Nadziei na Dolnym Śląsku. Później dołączył Zjedziemy. Do no coś pięknego, co zostało stworzone od zwykłej piosenki, a jak mocno to poszło po prostu w świat. Maja nie chciała rozmawiać. Była zmęczona. Zastąpiła ją mama. Pani Katarzyna jest pod wrażeniem akcji charytatywnej influencera Łatwoganga. Chyba nikt z nas się nie spodziewał. Że wszyscy się tak zaangażują i zjednoczą. Maja i BDS to bohaterowie ostatnich dni w naszym kraju. Nagrali piosenkę, która porusza serca. Ksiądz Grzegorz Hirk na co dzień pracuje z osobami chorymi na raka. Jest psychoankologiem. To nie jest wymyślona historia, to jest konkret ludzkiego życia. Rzeczywistość, z którą mierzy się ta mała dziewczynka i wiele innych osób, które w Polsce aktualnie mierzą się z walką z chorobą nowotworową. To, co nam jako rodzicom mówi, to bardzo, bardzo się cieszy i ma nadzieję, że ten przekaz, ten uśmiech w tak trudnych chwilach trzeciej walki da taki sam uśmiech i siłę do walki wszystkim innym dzieciom, które będą słuchać tej piosenki, że nie wolno się nigdy poddawać. Doktor Jan Zając, psycholog społeczny, mówi, że nie tylko piosenka złożyła się na sukces akcji. Myślę, że znacznie większy wpływ miało to, czego ta akcja dotyczyła, jak była zorganizowana, jak dobrze wykorzystywała... Wpływ i zasięgi najpierw twórców internetowych, również osób znanych spoza internetu. I wreszcie na końcu pewien wpływ miało to, że kończyła się w weekend, wtedy był wielki finał, kiedy cała Polska była przed ekranami i telewizorami i patrzyliśmy na ten zmieniający się. Licznik. Ale najważniejsze jest to, że dzięki piosence Mai o chorych na raka dzieciach usłyszał cały świat. To są naprawdę wojownicy i ktoś, kto nie doświadcza tego od środka, ile jest przypokanych nocy, nie tylko dzieci, ale rodziców czuwających przy łóżku. Ile dzieci te muszą znosić, jakie są skutki uboczne chemioterapii. No to naprawdę trzeba być wielkim wojownikiem, uważam, żeby to wszystko dźwigać z takim uśmiechem na twarzy. Nie przegramy tej walki Maja. Ciągle. Fenomenem tej akcji jest również to, że jest ona jakby wolna od wszelkiej ideologii, wszelkich podziałów politycznych, że tam się po prostu liczy tylko dobro. Dobro, które, które chcemy dawać, którymi chcemy się dzielić. Myślę, że tak dzisiaj w naszej podzielonej ojczyźnie z różnych powodów jest to tak potrzebne. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się uczyć od organizatorów akcji, że są w naszym społeczeństwie grupy w jakiś sposób słabsze i pokrzywcone, często nie ze swojej winy i warto, żebyśmy jako społeczeństwo wspierali je i pomagali w sposób systemowy oraz żebyśmy o tych chorych pamiętali nie tylko w momencie wpłacania kwot na rekordową zbiórkę, ale też wtedy, kiedy na przykład odprowadzamy podatki. Państwa zbiórka skłania do refleksji nad naszą służbą zdrowia. Służba zdrowia chyli się, no. a coś troszkę wiem, bo ona pracuje w służbie zdrowia i ograniczane są liczby łóżek, limity są wprowadzone, gdzie podobne miało nie być. Proszę dowiedzieć się, jak wygląda publiczna służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, to wtedy można mieć troszkę większy dystans i szacunek dla polskiej służby zdrowia. Państwo mogą dorzucić coś od siebie, jakiś głos w tej dyskusji, albo o zbiórce coś, albo na jakikolwiek inny temat. Dwie dwójki, siedem trójek. Ten numer jest dla Państwa. Kuba Witkowski przy słuchawce. 12,5 pół minuty do godziny 17. Państwo dzwonią? W całym tym zamieszaniu pozytywnym, bardzo pozytywnym, związanym z łatwokangiem, brakuje mi takiej informacji uzupełniającej. Oczywiście kwota 257 czy 260 milionów robi ogromne wrażenie, ale jaki to jest udział w budżecie przeznaczonym na leczenie nazwijmy to raka, z NFZ, jakie to jest uzupełnienie? Co to może zmienić? Oczywiście, każda złotówka się liczy, każda, ale miejmy skalę porównawczą. Czy Państwo na to? Dwie, dwójki, siedem trójek. Król Wielkiej Brytanii, Karol, odwiedzi Stany Zjednoczone. Teraz tym tematem się zajmiemy. To pierwsza wizyta brytyjskiego monarchy od ponad dwóch dekad. Podróż ma uświetnić 250-lecie amerykańskiej państwowości. Ale pytanie, czy może być też przy okazji przełomem w chłodnych relacjach Londynu i Waszyngtonu? O tym Monika Suszek. Centrum Świata ta wizyta wzbudza skrajne emocje po obu stronach Atlantyku. Przed Pałacem Buckingham aktywiści przebrani za króla Karola i Trumpa trzymali transparent współpracownik. Protestują przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie i roli Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy nie chcą, żeby ta wizyta państwowa się odbyła. Nie powinniśmy wysyłać króla na bankiet z Trumpem. Brytyjskie bazy służą do ataków USA. To czyni nas współwinnymi. Ta wizyta to sygnał akceptacji polityki Trumpa. Powinniśmy aktywniej współpracować z krajami na całym świecie, aby przywrócić stabilizację na Bliskim Wschodzie i rozwiązać kryzys kosztów utrzymania. Za oceanem nastroje są spokojniejsze. Obserwatorzy podkreślają dyplomatyczne podejście monarchy. Król Karol jest bardzo opanowany. Widzę to w sposobie, w jaki reaguje na różne rzeczy. Jest bardzo przemyślany. Podczas wizyty zobaczycie, że będzie bardzo dyplomatyczny. I myślę, że będzie to widać przez całą wizytę. Czy ta wizyta państwowa, pełna ceremonii, bankietu w Białym Domu i przemówienia króla przed kongresem pomoże rozładować balon napięć między Londynem a Waszyngtonem? A może tylko je podkreśli? A naszym gościem jest profesor Łukasz Danel z Katedry Studiów Politycznych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Król Karol dziś rozpocznie oficjalnie wizytę w Stanach Zjednoczonych. Ma ona charakter chyba raczej symboliczny i sentymentalny. Może najpierw powiedzmy o tej oficjalnej przyczynie, dla której król Karol wraz z małżonką udał się do Stanów Zjednoczonych. Taka czterodniowa wizyta się dzisiaj rozpoczyna. W takim oficjalnym celem jest upamiętnienie no, 250 rocznicy relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Stanami Zjednoczonymi, no co dało początek państwu y, amerykańskiemu, a tym samym też relacjom dwustronnym. To jest taki oficjalny cel, natomiast oczywiście jest całe mnóstwo spekulacji wokół tych dodatkowych celów wizyty. No wszystko odbywa się w czasie bardzo dużych napięć politycznych, co prawda bardziej między międzypremiernie Wielkiej Brytanii, a prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale czy monarcha przejmuje trochę taką rolę lodołamacza dyplomatycznego? Oczywiście relacje pomiędzy Kirem Starmerem a Donaldem Trumpem można określić jako napięte w ostatnim czasie. Natomiast to też nie jest żaden wielki kryzys, czy kryzys polityczny, czy dyplomatyczny w tych relacjach dwustronnych. Raczej pewne tarcia i różnice zdań. Czy król Karol III może tutaj być takim lodołamaczem, to znaczy trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że w brytyjskim systemie politycznym no, król nie prowadzi polityki zagranicznej. Robi to rząd, obecnie rząd kierowany przez Kira Starmera. Natomiast oczywiście rola króla, rola monarchy również jest bardzo ważna w ramach tak zwanego soft power. Może przykładowo, jeśli jest taka potrzeba, łagodzić jakieś napięcia, podtrzymywać relacje. Taką rolę tej wizycie również się przypisuje. Król Karol III nie będzie tutaj żadnym negocjatorem, będzie pełnił rolę raczej takiego amortyzatora i będzie miał za zadanie raczej łagodzić pewne napięcia wizerunkowe, obniżać tę temperaturę, która faktycznie ostatnio jest dość gorąca, tworzyć taki lepszy klimat, lepszą przestrzeń do do spokojniejszych rozmów politycznych. Co jest głównym źródłem napięć? Przede wszystkim chodziło o Bliski Wschód i o odmowę Wielkiej Brytanii, udział w tych ofensywnych operacjach? Faktycznie te napięcia pomiędzy Downing Street a, a Białym Dołem zaczęły narastać od wybuchu wojny z Iranem, kiedy to... Prezydent Trump oskarżył brytyjskiego premiera o, to jest cytat, o tchórzostwo, wytykał mu brak wsparcia, takiego bezpośredniego wsparcia dla Stanów Zjednoczonych. Właśnie wtedy, kiedy Stany Zjednoczone tego wsparcia potrzebowały. Chociaż to się nie ogranicza tylko i wyłącznie do tych ostatnich wydarzeń. Nie jest tajemnicą, że no, premier Starmer i prezydent Trump jakby personalnie za sobą nie przepadają. Wywodzą się jakby z różnych stron sceny politycznej. Starmer wielokrotnie jeszcze jako lider opozycji, jej królewskiej mości jeszcze w tamtym czasie wyrażał się w sposób mało dyplomatyczny i pochlebny o Donaldzie Trumpie, ale ewidentnie Trumpowi nie odpowiada podejście Starmera także do kwestii związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, gdzie tutaj ewidentnie Londyn zaczyna bardziej balansować pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą kontynentalną, gdzie kładzie większy nacisk na współpracę też z Unią Europejską na ocieplanie tych relacji, Przypomnijmy, że jednym z największych orędowników Brexitu był nikt inny jak Donald Trump. Decyzje, które też oczywiście przekładają się na kwestie dotyczące handlu, gospodarki, wydatków obronnych nie do końca są po linii Donalda Trumpa, czemu on również dawał wyraz niezadowolenia kilkukrotnie. Choć faktycznie, no, raz jeszcze wracając, to ostatnio zaszły te sprawy bardzo daleko, czy te tarcia są takie, no można powiedzieć, jak na relacje amerykańsko-brytyjskie są bardzo mocne. Profesor Łukasz Danel z Katedry Studiów Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był naszym gościem. Dziękuję bardzo Panie Profesorze. Dziękuję serdecznie. Centrum Świata. Centrum Świata, w którym zawsze do nas ważne jest tło i kontekst, wróci jutro o 16.45. Przed momentem usłyszeliśmy pytanie Jaki to jest Udział w budżecie przeznaczonym na leczenie nazwijmy to raka. Pytanie dotyczyło 257 milionów uzbieranych na zbiórce Cancer Fighters. No i tak, w 2024 roku budżet NFZ na onkologię to były prawie 23 miliardy złotych, czyli zbiórka na streamie Łatwo Genga to dodatkowy procent tego całego budżetu. A to Lana Del Rey, Do in Time. 5 minut do 17. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louie, we gonna run to the party and dance to the rhythm It gets hot. Oh, we'll take this fair Zapraszamy do reklamy. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Niepewna sytuacja na świecie wciąż wpływa na ceny paliw. Czas zwrócić się ku napędom hybrydowym, najlepiej Toyoty. Według procedury WLTP taka Toyota Eigo Cross Hybrid spala zaledwie 2,9 litra na 100 km. CHR Plugin 2,1 Ayaris Cross 3,1 litra. Teraz w salonach Toyoty te auta są na wyprzedaży lub w niezwykle atrakcyjnych cenach.